Minęła 11.00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Coraz bliżej do pożyczki z funduszu SAFE dozbrajającego Europę pieniądze jeszcze w tym miesiącu. Mają zakończyć wojnę w rejonie Zatoki Perskiej w Islamabadzie. Są już delegacja amerykańska i iracka. Izrael nie odpuszcza i wciąż atakuje Izrael i Liban. Od odniesionych ran zginęła wówczas czterolatka sprawca tragedii. Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa nie był pod wpływem środków odurzających, podają śledczy. Umowa dotycząca wykorzystania pieniędzy z funduszu pożyczkowego SAFE do zbraniającego Europę na ostatniej prostej. Polskie Radio ustaliło, że zakończyły się wewnętrzne konsultacje w Komisji Europejskiej. Pieniądze jeszcze w tym miesiącu.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 Niedługo start rozmów pokojowych delegacji USA i Iranu o zakończeniu wojny w rejonie Zatoki Perskiej. Przedstawiciele stron konfliktu na Bliskim Wschodzie są już w Islamabadzie w Pakistanie. Pośrednikiem w rozmowach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem są władze Pakistanu, które liczą na trwały pokój w regionie. Tomasz Szbadowski nie spodziewa się jednak przełomu i negatywnie ocenia skład amerykańskiej delegacji. W polskim Radiu 24 analityk obronności mówił, że doradcy prezydenta USA nie mają kompetencji, by rozmawiać o trwałym zakończeniu wojny. Chciałbym się mylić, naprawdę chciałbym się mylić, ale ja z tych rozmów w Islamabadzie nie spodziewam się jakiegoś przełomu, żeby nagle coś się, się miało zmienić. Ewentualnie może jakieś zawieszenie broni przez jakiś czas nie będą po prostu latały rakiety, ale nie sądzę, żeby te, te rozmowy doprowadziły do przełomu, gdyż po drugiej stronie nie widzę tutaj osób kompetentnych, które byłyby w stanie wynegocjować trwały pokój i koniec tej wojny. Eksperci zwracają jednak uwagę, że konfliktem są już zmęczeni jego uczestnicy. Zarówno USA, jak i Iran w tym więc widzą szansę na to, by wojnę na Bliskim Wschodzie zakończyć. Amerykanie chcą przede wszystkim odblokowania cieśniny Ormus. Zamieszania w Trybunale Konstytucyjnym ciąg dalszym. Nowi sędziowie Trybunału są gotowi do pracy. Złożyli pismo do jego prezesa Bogdana Święczkowskiego z prośbą o dopuszczenie ich do orzekania. Ten jednak przydzielił gabinety i listę spraw tylko dwojgu z nich, tym, którzy ślubowali w obecności prezydenta.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 To są aktualności. Jedynki. Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa Piotrka był trzeźwy, kiedy w styczniu zaatakował swoją rodzinę. Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Słupsku prokurator Paweł Wnuk. Czteroletnia córka Piotra K zmarła wskutek odniesionych ran. Stan podejrzanego funkcjonariusza potwierdziły badania, mówił Paweł Wnuk. Wynika, iż funkcjonariusz co w chwili zdarzenia nie znajdował się ani pod wpływem alkoholu, ani pod wpływem narkotyków. W styczniu Piotrka podczas gry w karty zaatakował swoją rodzinę, syna, żonę, córkę i, i teściów. Czteroletnia dziewczynka zmarła. Pozostałe ofiary oraz napastnik trafili do szpitali. Mężczyźnie grozi dożywocie. To najlepszy moment, by się zarejestrować. Druga Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej prowadzi nabór kandydatów. Formacja planuje kolejne 16-dniowe szkolenie podstawowe. Sama kwalifikacja może potrwać od dwóch do czterech tygodni, mówi oficer prasowa lubelskiej brygady Marta Gaborek. Szkolenie podstawowe to 16 dni intensywnych ćwiczeń, podczas których kandydaci zdobywają podstawy. Od strzelectwa i taktyki, przez pierwszą pomoc, aż po podziałanie w terenie. I warto podkreślić, że są to umiejętności, które przydają się nie tylko w służbie, ale też w życiu codziennym. Szkolenie podstawowe w drugiej Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej rozpocznie się 14 maja.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 Sobota dość pochmurna, ale z przejaśnieniami. Na wschodzie może lokalnie popadać deszcz. Na termometrach od 2 stopni na Podkarpaciu, 5-6 na Pomorzu, Mazowszu i Śląsku, do 9 w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Wiatr jest słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, a ciśnienie w Warszawie to 1005 hPa. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagencito firmy Reuter. Kolagencito firmy Reuter. na stawy kości cerę.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 71 151 i facebookowy profil radiowej jedynki. Przed chwilą jedna z naszych słuchaczek napisała tak. Jakby to było, jakby się nam żyło, czy wszystko cisza? i ciszą by się pokryło, gdyby tak radia nie było. To pani Izabela zwodzi i tak rozpoczyna się list od pani Izabeli. Pani Izo, bardzo pięknie dziękuję. Innym państwu też dziękuję. Dzisiaj dzień radia, a tak naprawdę rozpoczynamy obchody stulecia radiowej jedynki i będzie się bardzo dużo działo przez wszystkie te kolejne dni. Pani Krystyna z kolei pisze tak. Dzień dobry, pozdrawiam bardzo gorąco, choć z chłodnych kujaw. Na początku lat 70-tych jeszcze później byłam na obozie harcerskim. Tuż obok tego miejsca, skąd teraz nadajecie. Mieszkaliśmy w i domkach, w domkach, tak zwanych wigwamach, przed każdym wigwamem stał taki totem, który pokazywał przynależność danej drużyny do oczywiście danego szczepu. Były podchody, było pływanie w Jeziorze harzykowskim. Ja niestety tylko udawałam na płytki, ale pamiętam i mam zdjęcia i podpisy i piękne wspomnienia. Pani Krystyna pozdrawiam. I jedyne takie miejsce. Chojnice, Harzykowy i Żeglarze. Roman Czajarek, zapraszam. jedyne takie miejsce. I widzę, widzę, że tych wspomnień państwa jest tutaj bardzo naprawdę bardzo dużo. Pani Wioletta dopisała, panie redaktorze, jak pan tak opowiada o różnych rzeczach, proszę wspomnieć, że są rewelacyjne ścieżki rowerowe. Pani Wiolu, też sobie o tym porozmawiamy w tej godzinie. Patrzę na... Wietrach głowy mi, myślę o ludziach, których mi brak. Na niebie szukam ich. Od Jest jedno takie miejsce z nad jeziora Harzykowskiego, jednego z najpiękniejszych jezior w Polsce. A są tacy, którzy mówią, że nawet jest to miejsce zdecydowanie najpiękniejsze. Gdyby Państwo tu przyjechali i stali koło mnie teraz, to byście zobaczyli taką idealnie gładką toń tego jeziora. Idealnie gładką. Jak oni te regaty będą rozgrywać? Nie wiem, nie znam się, ale twierdzą, że sobie poradzą. Bogdan Kufel, który już na samym początku był naszym gościem, historyk, ponownie przy moim mikrofonie. Witam, Panie Bogdanie. Rozumiem, Witam. że spacerek zrobiony dookoła. Spacerek w międzyczasie. zrobiony, zdjęcia zaliczone, więc wszystko ok. Dobrze. Porozmawiamy sobie teraz o Bractwie Rycerskim, bo ono prężnie u Was działa. Cóż to takiego i co robicie? I czy Białogłowy też macie? Białogłowy też mamy, ale swoje, a więc nie użyczamy ich obcym niebraciom, a więc siostry są również. Bractwo Rycerskie herbutur powstało w Chojnicach, bo marzenia są po to, żeby je realizować. Ja mam takie konotacje odtwórcze, ja jestem z wykształcenia muzealnikiem, historykiem i pamiętam jak dzisiaj Moją pierwszą pracą poza, poza epizod, epizodem spółdzielników ekonomicznych była praca w Muzeum w Armii Mazur w Olsztynie. Fajne stamtąd, miejsce. No, wiem, wiem, no. pracowałem tam 7 lat. A stamtąd wylądowałem dzięki panu dyrektorowi, świętej pamięci Ogrodzińskiemu, w Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej w Stambarku Byłem pierwszym wtedy kierownikiem. To też oddziału, fajne miejsce. Wiem. <śmiech> mieszkającym na polach grunwaldzkich. Przypominam, że próżno by szukać. <śmiech> W historiografii niemieckiej bitwa pod Grunwaldem, tam jest bitwa pod Tannenbergiem, czyli pod Stębarkiem i w tym, że właśnie z Stembarku ja mieszkałem. Dlaczego powstało to bractwo? No bo wtedy będąc na tych Napatrzył kolach... się pan na rycerzy nie, i jak pan przyjechał, to stwierdził zrobimy sobie takie, ja wam teraz pokażę, tak? Nie, to nie, to, to, to nie tak. Ja, nie? ja urodziłem się w Chojnicach, urodziłem się na ulicy Błoń Zakonna, e, dziś późniejsza Grunwaldzka w Starym Szpitalu. Syn mi się urodził 15 lipca, dzień bitwy Grunwaldzka, więc ten Grunwald gdzieś tam przebrzmiewał e, na 550. rocznicę tutaj, jak pan słyszał, podsłyszałem, wspominał o tych wspomnieniach ludzi, którzy byli mm -hmm. nad jeziorem Łukomie, byli... na różnego rodzaju obozach żegdarskich i nie tylko, i harcerskich też. Sam prowadziłem niektóre te obozy jako komendant, ale to nie w tym rzecz. Tu jest ta kwestia, że w małych Sfornegaciach w 1960 roku na 550. rocznicę ja jako ZUCH wtedy odtwarzaliśmy bitwę pod Rumwaldem. No i nie sądziłem wtedy, że będąc dorosłym człowiekiem po studiach wylądu, wyląduje w Muzeum Warmii Mazur, a stamtąd oczywiście w Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej. I nie sądziłem wtedy, gdzie poznałem ciekawych ludzi, pana profesora Andrzeja Nadolskiego, Abramowicza, biorąc ludzi w różnego rodzaju uroczystościach. Byłem tam 7 lat, nawet córka mi się urodziła po synie, jak to mówią niektórzy prześmiewcy, poczęta na polach Grunwaldzkich, urodziła się w Olsztynie, ale nie w tym rzecz. No ze względów prozaicznych i mieszkaniowych wylądowałem potem w Chojnicach, w moim rodzinnym mieście, no i jakoś ten kontakt się z tamtym muzeum urwał, ale marzyłem zawsze, że skoro brałem udział na, na 550 rocznicę, że na 600-lecie, to ja sobie pojadę na te pola grunwaldzkie, sądząc wtedy naiwnie, że mnie jako człowieka, jako byłego kierownika teraz tam mówią dyrektora, zaproszą. No, myliłbym się i dobrze, że się myliłem, bo założyłem Bractwo Rycerskie Herbu Tur po to tylko, żeby na legalu pojechać sobie na 600-lecie bitwy pod Grunwaldem jako rekonstrukcją bez niczyjej łaski, jak powiedzieć kiedyś powiedziała, ta wspomniana już wcześniej, w pierwszym wejściu Babcia Kufel, marzęci wnuku nikt nie jest. Stanie Dobrze. Odbierać. Ile osób macie w tym bractwie? To jest element płynny, poza. poza no tak, mniej więcej. No to jest około dwudziestki y, białogów. Tutaj chodzi kwestia, bo to jest, jak powiedziałem, bractwo, y, że na rybek y, dorasta w szkoła podstawowa, bo przyjmujemy. Idą dalej, przychodzą nowi. Szkoła średnia, studia i. Po której jesteście stronie? To znaczy, kogo odtwarzacie? Nie my. Nie, my Naszych my. czy tamtych to? Nie, no, my mamy przerąbane, jako że Pomorze, jako Pomorze, to my jesteśmy zawsze y, po tej stronie y, zakonu niemieckiego. Zresztą byłem na pięciu rekonstrukcjach y, na polach Grunwaldzkich i zawsze w chrongi Wielkiego Mistrza, więc no ile Czyli można po przegranej stronie. No, to, to jest pojęcie względne. Uważam, że sam wyjazd <laughs> jest elementem wygrania, ale tu nie w tym jest rzecz. My przestrzegamy tego etosu rycerskiego y, bardzo zasadnie, tak jak to się ma w sercu. To nie chodzi o sztafarz, ale to się ma w sercu i przypominam sobie jak dzisiaj, że jak założyłem to wraz w 2007 roku, współzałożyłem no. z zacnymi ludźmi, zamarzyłem sobie, że pojadę na 600 lecie jako pasowany rycerz. No, takie, takie miałem, miałem widzi. mi się. Proszę wyobrazić sobie, panie, to że 10 kwietnia w 2010 roku. Pięciu współzałożycieli brat francuskiego Herbutur w osobach dzisiejszy arcybiskup Wiesław Śmigiel, ekscelencja, poseł Marek Biernacki, ksiądz dziekan Jacek Dawidowski, moi zastępca Piotr Dyląg i Bogdan Kufer. Chcieliśmy... Przy okazji turnieju wiosennego, łuczniczego, bo my też bawimy się oczywiście poza odtwórstwem typu rekonstrukcyjnym w piechocie i lekko zbrojnych i ciężko zbrojnych, również szyciem z łuku używając pojęcia. No i proszę sobie wyobrazić pięć mieczy, pięknych pięć mieczy robionych przez słynnego miecznika Maciejkę, leży na ołtarzu w kościele gimnazjalnym, to jest kościół obok tej cholnickiej fary dzisiejszej Bazyliki. I mam dokonać się akt pasowania. Już muszę zrobić raptem te miecze poświęcone raptem tragedia dochodzi do nas, że jest mm -hmm. katastrofa smoleńska. No, uważamy, że ogrom tej tragedii spowodował, że przerwaliśmy no, oczywista rzecz. No. Tak? I pierwszy ja się odpowietrzyłem 13 maja. W 2010 roku, w dzień zamachu na papieża Jana Pawła II, ja byłem pierwszy pasowanym z tej piątki, bo powiedziałem sobie wcześniej, że jak na Grumwald dojadę jako pasowany rycerz. Dobrze, turnieje. O, turnieje. Robicie? Tu oczywiście, no przecież w tym roku zapraszam serdecznie pana dyrektora e 29 sierpnia odbędzie się 20. jubileuszowy turniej rycerski, gdzie pokażemy z okazji tego jubileuszu dwie inscenizacje. Instenizację bitwy o Chojnicę z 18 września 1454 roku, kiedy e, król Kazimierz Szagieloncik. Uciekł. No, znaczy, ja bym. Ja by, no, nie wiem. Nie, znaczy, tak. Zabrała go, zabrała go osu, o, ochrona. E, ówczesny, oczywiście, so wyrwał króla, bo prawdopodobnie, podobnie jak jego starszy brat, który nie wiemy, bo ciała nie ma, mówię, uh -huh. z Warny, Władysław, zwany Warneńczykiem, od miejsca swojej hipotetycznej śmierci e, zabrała go, ale król. Król pokazał jedną rzecz. Pokazał charakter. Nie sztuka przegrać bitwę, sztuka wygrać wojnę. I tą wojnę wygrał. Pokazujemy drugą inscenizację, oblężenie miasta Chojnice z 28 września w 1466 roku, gdzie Chojnica, rozsądny Czech poddał Chojnicę. Na tą informację czekał król Kazimierz Jagiellończyk w Toruniu i podpisał drugi pokój Toruńcy, którego wszyscy będziemy obchodzili i to też obchodzimy i będzie pokaz skądny. 29 a jest sierpnia, tak? tak? Dobrze zapamiętam? Dobrze. Bogdan Kufel, jesteśmy umówieni. Ja Trzymam za Dobra, dzięki. Try to Swell Takie miejsce. Jedynie w jedynce. Reklama. Ostatnio ciągle czuję się pełna. Kiedy znów poczujesz się jak dawniej? Spytaj swoją wątrobę. To może być znak, że nie domaga. Weź lek esencjale Max.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 Do zobaczenia już wkrótce. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda. Zabawa ciepło-zimno. Gdzie najcieplej? Gorzów Wielkopolski, tam najcieplej. 10 stopni powyżej zara wskazują termometry. Gdzie najchłodniej? W Lesku. Ale też jest w sumie ciepło. Plus 3. I jak będzie dziś w ciągu dnia? Najcieplej na zachodzie, czyli właśnie Gorzów pasuje. Zachód, Szczecin, Lubuskie, Dolnośląskie od 11 do 13 stopni. Nad samym Morzem chłodniej, zdecydowanie i w górach tylko do 5. Reszta Polski tak 7, 8, 9, no może gdzieś do 10 lokalnie się może zdarzyć. Jeżeli deszcz to tylko i wyłącznie we wschodniej części naszego kraju. Taka piękna pogoda w tym, w tym stylu utrzyma się do wtorku i od środy wyraźnie cieplej. Ten skok temperatury na jakieś 17-18 stopni. Jeszcze barometr. 1006 paskali ciśnienie delikatnie rośnie. Jedyne takie miejsce. sobie Na jezioro harzykowskie. No dalej gładziutkie, choć są takie minimalne powiewy wiatru, więc może w końcu ten wiatr dmuchnie, także oni będą mogli tymi łódkami sobie wypłynąć. I to oficjalne otwarcie tego sezonu żeglarskiego, słodkowodnego w czasie tego weekendu. Sobota, niedziela harzykowy podobno najpiękniejsze jezioro w Polsce i trzymajmy się tej wersji. Teraz uwaga będzie nie o żaglówkach, tylko będzie o samochodach i nie tylko o samochodach. Piotr Sikolski, kolekcjoner starych samochodów nie tylko. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czy możemy wszystkich. podejść do tego egzemplarza, którym tutaj pan zajechał pod nasze plenerowe studio? Zapraszam, bardzo chętnie. A kluczyki są gdzie? W stacyjce. Sta a to nie jest otwarty, tak? To można zajrzeć? Jest otwarty. Panie proszę, to, to pan siada i pan odpali, żeby było słychać, bo wie pan, w radiu bez dźwięku to mi nie uwierzą potem, a zaraz powiemy że fani poznają po dźwięku w takim razie. Co to jest? Uwaga, pan kręci. To jest yy, próba odpalenia. No i co? No tak próbujemy. I nie odpala? O, za no którymś po... razem zawsze odpala. Za którymś razem zawsze odpala. Który to rocznik? E, jest to polonez z Haro 92 rok. Ale tutaj widzę już tak troszkę. E, e, to jest jeszcze fabryczne. Rdza powiedziała do rdzy, za czas zacząć, był e, taki dowcip kiedyś. To możemy poschrobać i to jest jeszcze fabryczna konserwacja, jaka wyszła z FSO. To nie jest rdza? To, to, jest, jest, wysoko, to jest wszystko zakonserwowane. Okej. Okay. Ile ma pan tych samochodów takich różnych w, u siebie? Yy, tak, tak na szybko jak pomyślę to myślę, że o 14 bodajże. Wie pan co można wyłączyć, żeby nie było po tym, że to będziemy zatruwali środowisko czy coś, bo to Polonez też pewnie żadnego euro tam nie spełnia. Mówię o normach ekologicznych. Yy. O... Wśród swojej kolekcji mam również pojazdy takie, które mają yy, normę emisji klasy zero. Cieszę się, że nie ma klasy ujemnej. Yy. I wyścigi traktorów to też u was? I też pan? Yy. Tak, od kilku lat jeżdżę również na wyścigi traktorów, a 13 września w końcach miałem przyjemność zorganizować yy, wyścigi traktorów tutaj na miejscu. Jak wygląda wyścig traktorów? Są to Wyścigi traktorów w zasadzie w każdym miejscu w Polsce one są trochę inne, natomiast odbywają no, podobne konkurencje. Bywają wyścigi na jedną czwartą mili, bywają wyścigi terenowe, albo równoległe, albo z jakimś slalomem, albo trzeba wykonać jakieś zadanie. Te imprezy są, każda jest inna, każda ma swój charakter, ale wszędzie A na pewno moment, się Moment, moment, moment. Jak są wyścigi takich normalnych samochodów, to tam są klasy różne, które na przykład są segregowane, czyli podział tych samochodów za, na przykład zależy od pojemności silnika. No bo wiadomo, większa pojemność, większa moc, większy moment obrotowy i tak dalej. To z traktorami jest tak samo, czy nieważne. Ważne, że Oczywiście, mam ciągnik i jadę do wyścigu. Oczywiście jak na każdych porządnych wyścigach. No. Tutaj też mamy podział na klasy. Na wyścigach, które ja organizowałem wrześni we wrześniu mieliśmy podział na klasy do 30 koni, do 60 koni, powyżej 60 koni. No i bywa, była też klasa open, gdzie mógł się ścigać każdy z Każdym. To, taki to był najbardziej widowiskowy. Taki najbardziej popularny Ursus, to się do której klasy łapie? To, to on ma ile? E, do 30 koni, czyli Ursus C330. Tak. A zetorek? Zetorek traktorek? E, mamy szczególne zetorki, ale, umawiał, tak? ale te wyścigi, które ja organizuję, to są wyścigi dla traktorów zabytkowych, czyli tutaj najbardziej popularnym jest Zetor N25. No i mm -hmm. to jest do kategorii do 30 koni. No dobrze, no i oni tak przyjeżdżają z całej Polski tutaj tymi traktorami, że, że słyszą, że jest taki wyścig traktorów tu w Chojnicach, bo jadę? Eee, Czy to tak. na platformach wiozą te traktory? Eee, zdarza tak? się, że przyjeżdżają traktory na lawetach z dużych odległości, ale często gęsto jest tak, że 60, 70 do 100 km to jedzie się traktorami na kołach. Sam 26 kwietnia będę brał udział w wyprawie traktorowej, gdzie mamy do przejechania w jedną stronę 60 km jedziemy na targi rolnicze. Także tak, do 100 km da się traktorem dojechać w ciągu jednego dnia i w ten sam dzień nawet wrócić. Mm, zastanawiam się, ile to spali po drodze, ale wolę już nie pytać, bo przy obecnych cenach to jest dość... W przypadku pytanie. traktorów nie, nie mierzę spalania, po prostu zalewam jak trzeba do pełna i jadę. Ale zostawmy traktory. 14 samochodów w kolekcji Polonez, nim no, się dało tu przyjechać po prostu. Chodzi tak, widzę, że wszyscy podchodzą, fotografują, robią zdjęcia, zerkają z ciekawości, a, a, a inne perełki w kolekcji to co? No, generalnie jestem fanem motoryzacji, zwłaszcza przede wszystkim polskiej, ale mam też słabości do starych Mercedesów. Natomiast w przypadku tego Poloneza, akurat koło którego stoimy, to no, chcę dopowiedzieć, że jest to Polonez, którym podróżuję od 13 lat po całej Europie. Byłem nim już w Hiszpanii, byłem na Sycylii, w Portugalii, w Turcji. Pierwsza wyprawa była na North Także generalnie jeżdżę po całej Europie, choć nie zawsze, od razu odpala. Okej. Okay. Jak reagują, jak widzą taki samochód? W sumie można na tamte czasy, jak to powstawało, no to była bardzo nowoczesna sylwetka, a to jest w ogóle jeszcze ten z okienkiem z tyłu taki. E, dużo zależy od tego, w jaki rejon Europy się wybieramy. No w Polsce generalnie to są uśmiechnięte e, twarze, banany na, na, na buzi i to jest fajne, bo to jest miłe, mm -hmm. to jest sympatyczne. Natomiast jeżeli się jedzie w okolice krajów bałkańskich, często polonez jest mylony z ładą, no bo ładę dobrze kojarzą. Jak a, się fuj! To jak kurde. się jedzie, tam się ładę dobrze kojarzy i znają, natomiast no i mylą poloneza za zładą, Jeżeli się jedzie... E, powiedzmy, e, w okolice Włoch, w tamte rejony. Myślę, że to jest jakaś wersja Fiata, no bo wiadomo, Fiat Coś włoski znają, i tak dalej. A w Turcji to powinni kojarzyć, bo chyba nawet oni nich przez no, W Turcji przez to myśleli, że, że, że mam jakąś wersję Moskwicza. Natomiast <laughs> fajna była wyprawa też, jak jechałem na Nord Hub przez Finlandię, no to tam akurat co niektórzy Poloneza e, kojarzyli, bo Polonezy kiedyś też były eksportowane do Finlandii właśnie. Do Finlandii? Tak. Zastanawiam się, jak to w mrozach się mogło sprawdzać. Oj, ryzykowne to No właśnie to dlatego expo. do Finlandii. To była ciekawa wersja, bo był to samochód wyposażony, e, powiedzmy, dodatkowe podgrzewacze do płynu. E, miały też zamontowane wycieraczki na reflektorach. Plus e, ciekawe wersje typu jakaś dodatkowa grafika na nadwoziu czy szyberdach. Mhm. Taki samochodów w Polsce raczej nie oglądaliśmy. Dobra, też tylko spojrzę z przodu, bo ten nie spojrzałem mu w, w buzie temu Polonezowi, która to jest wersja z którymi reflektorami. Czy to są takie dwa okrągłe? Nie... To już ten taki tak, prostokątny. To jest jeden z pierwszych wypustów Polona Karo 92 roku. są na dole. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. No dobra, bardzo pięknie dziękuję w takim razie za tę opowieść samochodową i za podjechanie samochodem. To, kiedy jakieś następne wyścigi z tymi traktorów, kiedy będzie można? I z jakichś planów? Na najbliższą takiej? wyprawę traktorową to będzie wyjazd 26 kwietnia. E, no ale ponieważ sezon się rozpoczyna, Gdzie więc... się ustawić, żeby pana zobaczyć po prostu? To tak, jak ktoś tam słucha, żeby wiedział, że stanę przy drodze z aparatem, zdjęcie, zrobię coś, tam. 26 kwietnia będziemy jechali z okolic holnic w kierunku Sypniewa przez ten Na tej trasie można będzie do nas pomachać. Pojedziemy w kilka traktorów z kolegami z różnych rejonów. A ten pada w jakim kolorze? żeby Najszybszy punktu... rajdowy czerwony. Piotr Sikorski, dziękuję bardzo. Wiadomo, czerwony najszybciej jeździ. Znana Serdecznie stara. dziękuję. jedyne takie miejsce Harzykowy Od samego początku pamiętacie Państwo, ci, którzy słuchają od dziewiątej, ja mam nadzieję, że wiele osób słucha, mieliśmy problem z odmianą. I co gość, to każdy mówił inaczej. Paweł Żukowski, Ochotnicza Straż Pożarna w Charzykowach, ale także człowiek, dzięki któremu tu jesteśmy, bo to jego kołatanie do radia spowodowało, że przyjechaliśmy i bardzo dobrze. Dzień dobry Paweł, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jak się odmienia te harzykowy. Zacznijmy od tego, bo Paweł, proszę Państwa, ma na to własną metodę. Uwaga. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. No, moja metoda, nie wiem, czy jest gdziekolwiek w literaturze znana, natomiast Charzykowy odmieniają się jak krowy. No, szukamy krów, jadę do harzyków czyli do harzyków jadę nie do harzykowych tylko jadę do harzyków. Tak, dokładnie, to jest Straż pożarna 130 lat nieprzerwanej działalności, to taka rzecz wyjątkowa. Jak to żeście zrobili? No, historia zaczęła się w 1895 roku e, i trwa nieprzerwanie do dziś. Z na nieprzerwanie, gdyż ta jednostka przetrwała bardzo wiele od zaborów przez wojny. Aha. I rok temu w takim wisienku antorcie były przepiękne urodziny, 130-letnie. A jak wyglądają urodziny strażaków? Jak wygląda impreza u strażaków? Bo w ogóle jak jest OSP, to wszystkie imprezy dzieją się przecież w OSP. To jest klasyka gatunku. Nasza jednostka, może trochę zacznę z innej strony, jest dosyć specyficzną jednostką. Pewnie wszyscy kojarzymy Straż Pożarną jako jednostkę od pożarów, wypadków, i zdarzeń już teraz coraz większych ilości zdarzeń medycznych. No Charzykowe, jak, jak już wiemy, leżą nad jeziorem, to nasze spektrum działań jest trochę większe, gdyż mm -hmm. działamy bardzo dużo też na wodzie, tych akcji ratowniczych wodnego jest coraz więcej. I stąd też pomysł, żeby nasze święto, to okrągłe 130-lecie, 130 nie odbywało się jak tradycyjnie w jednostce, ale nad samym jeziorem. I też to, co... Czyli macie, jak to nazwać, sekcję wodną, część wodną, to, to, to w ten sposób, tak, żeby prawidłowo powiedzieć? Generalnie każdy strażak u nas u uczestniczący w działaniach ratowniczo-gaśniczych uczestniczyć też może w z ratownictwa wodnego. Mamy kilku sterników motorowodnych Aha. oraz ludzi, którzy się u nas w na ratownictwie wodnym specjalizują. A nawiązując do pytania o, o tę celebrację, to 130 było tyle wyjątkowe, że w prezencie dostaliśmy nową łódź ratowniczą, która bardzo zwiększyła naszą. Mobilność, szybkość działania na, na kwenach wodnych i też jakby zwiększona się... Czy ponton, czy, czy łódź, tak? To jest łódź ratownicza, kabinowa mm -hmm. łódź ratownicza, Aha, okay. zabudowana na pontonie, e, mająca 200-konność to jest ciekawostka. Ona umożliwia nam dopłynięcie do najdalszego punktu jeziora Harzykowskiego w niecałe 8 minut, do Dużych Stwornych Gaci w minut 15. Zaraz mamy, na to jest parę kilometrów przecież długości tego jeziora, tak? ono jest, jest takie to... wąskie, długie, jakby tak sobie wyobrazić tak, na Tak, no jest to jedyna, ponad 11-kilometrowe jezioro w linii prostej, także ta odległość wcale nie jest taka mała i ten teren działa wodnych jest u nas dosyć duży. Mhm. Czy te, jak się robi uprawnienia takiego ratownika na wodę, to trzeba jakieś dodatkowe rzeczy robić w stosunku do tego, co normalny strażak? Co, co trzeba umieć? Oczywiście trzeba zacząć od tego, że strażak, ratownik, który uczestniczy w działaniach ratownictwa wodnego mówi, musi, musi, kolokwialnie bardzo mówiąc, umieć dobrze pływać. Mhm. Poza tym sternik musi ukończyć ster, kurs sternika motorowodnego. No i oczywiście też nabrać wszystkich uprawnień wymaganych do działań, czyli ten kurs podstawowy. Dobrze by było mieć też kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, którą, który w naszej jednostce już ma większość strażaków. I teraz też nie mówię o tym, żeby się bardzo tym chwalić, tylko chciałbym podkreślić, że ochotnicze Straży Pożarnej w całej Polsce już nie są takimi jednostkami, które się kojarzyło z pożarami stodu, bo moment pożarów tak naprawdę jest najmniej mm -hmm. w statystyce całych działań, ale że te jednostki są naprawdę dobrze wyposażone zawodowcy, wyszkolone. Zawodowcy, cudzysłowo oczywiście, bo że jest to... państwowa i ochotnicza, ale zawodowcy. Dobrze, to ja teraz chciałem na koniec o czymś zim. Dlaczego warto tu przyjechać? Bo jak Państwo się domyślacie, Paweł jest mega ambasadorem całego regionu i w ogóle wszystkiego, co tu się dzieje. Bo? No, to oczywiście był żart, ale to ma, dlaczego prawda. warto przejść do Chorzyków? No, do naszej pięknej gminy Chojnice i całej ziemi Chojnickiej, ponieważ oprócz jeziora, o którym mówimy tutaj od rana, mamy też naprawdę dziesiątki kilometrów przepięknych ścieżek rowerowych. Myślę, że nie skłamię, jeżeli powiem, że są to najpiękniejsze ścieżki rowerowe w Polsce. Mamy wiele rzek, gdzie odbywają się liczne spływy kajakowe i mamy też, jak słyszeliśmy wcześniej od przedstawicieli parku, no na naprawdę niesamowitą faunę i florę i przyrodę, która, która tutaj rozkwita, jeszcze nie, da, nie poddała się działalności, no niestety ludzi. Mm -hmm. Paweł Żukowski, jedyne takie miejsce. Chojnice, Charzykowy, Żeglarze i Strażacy. Roman Czarek, dziękuję, do usłyszenia.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 When it comes in the morning, it all goes numb. When it comes in the morning, I don't feel sound. I get lost in my feelings. It takes too long. Loneliness is a lonely of a desperate soul. I hear distress stress right inside my head. I need some help. Can't get a hold of myself. I'm just afraid.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 JEDYNKA Polskie Radio Autopromocja Radio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 Radio kierowców. Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Wjazd z trasy S6 na trasę S3 na obwodnicy Goleniowa. Korek dla jadących w stronę Szczecina. Krajowa trasa numer 7 między Warszawą a łomiankami. W młocinach ruch jest mocno spowolniony na obu jezdniach, a więc w obu kierunkach. Trasa S8 w Warszawie. Korek od koła po Marymont. Korek jest z tendencją zmniejszającą się na jezdni w kierunku Białego Stoku. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 25 na odcinku Strzelno-Konin w pobliżu miejscowości Pilich na 212 km, gdzie wyciągnięto w końcu z rowu ciężarówkę i ten pojazd odholowano, a droga była dość długo zablokowaną. Druga krewa numer 62, odcinek Wyszogród, Nowy Dwór Mazowiecki, miejscowość Goławin, 175 km. Na tej trasie doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych i ciężarówki. Jedna osoba w tym wypadku została ranna. Najpierw droga była trasą zablokowaną, wprowadzono objazd losami lokalnymi. Teraz informacja od drogowców jest taka, że obowiązuje na drodze numer 62 na 175 km ruch w obu kierunkach tylko jednym pasem.